jest tak jestem graczem a ale...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 w samemu nareszcie mam pierścień, bo mam podejście nie kasę, ma szczęście ją będę miał z nią dom, dom i basen. Żią dom, z narazem, to przyjdzie z czasem, tymczasem mam wejście tam, gdzie jest miejsce. każdy, każdy zna interesy na SMSy, każdy, każdy gra, o swoje dwa mercedes, każdy ma. Okresy, kosy i bez każdego dnia, o stres, stresy ma. Każdy, każdy zna interesy na SMSy, każdy gra, o swoje dwa mercedes, każdy ma. okresy Gosy bez bezry, tego dnia. Ostre, stresy, ma, A. Jestem Kastler, ale, ale bardziej, alżer oficjalnie. Nic w słuchawce, nic na karcie. Twardzie, deal na ławce nielegalnie. mam cię, będziesz odpowiadał karnie. znam cię, słów zaginą, nie ma słuchu Walcie, znów zawiną paru dróg, Walcie się z spowiadajcie, spowiadajcie się z rozdłu. Rozdłu. ruchów. Wspowiadajcie z tych miasto Lata tak jak wtedy przewinusz, to jak trzecią szino w niebezpieczne Co z rodziną? Będzie Hiroshimu Ten dzień im upłynął i wyleciał w powietrzu. Pieprzy, nie pieprzy. Pamiętam co było, było. elementarz Po co z kim się chodziło, nie pamiętasz To po pierwsze to jak miłość, jak szersze się piło, nie pamiętasz Każdy zna interesy SMSy Każdy gra o swoje dwa mercedesy Każdy ma okresy, chosy i bez Każdego dnia, ostre stres, stresy ma A Każdy zna interesy na SMSy Każdy gra, o swoje ma Mercedes, każdy ma okresy, kosy i bez Tego dnia ostre stres, stresy ma a. Jestem gangsterem, to nie znaczy, że cię zastrzelę Kogo znaczysz, czy popatrzysz Niewiele znaczy Tak, no tak, to fact, a jak tak, to fuck Znam smak twojej rozpaczy Jestem serem, też byłem, teraz mam cele Tończ te coś łączy, je nadzieje szczere Aż skończy się oczekiwanie człowiek, Ty rób swoje jary, swoje w swojej głowie nie słucham osób, które się w głowie zamę swego wewnętrznego głosu, to fundament Biorę co mi dane, robię z tym co mi pisane, pisane Jestem Bogiem, Powietrze, woda, ziemiogie ogień Mam sobie to co ma każdy człowiek na całym globie Mam w sobie pytanie i odpowiedź po połowie Żyję jak czy krzywdy nikomu nie robię Każdy Ech. zna interesy, smsy Każdy gra o swoje dwa mercedes Każdy ma okresy, chosy i pesy Aż tego dnia ostre stresy ma, ma. Każdy zna interesy, smsy Każdy gra o swoje dwa każdy ma okresy, chosy i bez każdego dnia Ostre stresy ma a.